WPMA 1490M w każdym niedzielę wiara i wolność. And now your host, Tadeusz Tomal. Turysta wędrował z grupą przez pustynię Sahara. Naraz odłączył się od grupy i zabłądził. Po kilku dniach spotkał wędrującego sprzedawcę i zawołał błagalnym głosem. Wody, wody, umieram bez wody. Przepraszam, powiedział tubylec. Nie mam wody, ale mogę ci sprzedać piękny krawat. Ty chyba zwariowałeś, odrzekł turysta. Niemalże umierający zauważył innego, lokalnego wagabundę. Wody, wody! Wyrzucił z siebie słowa. Proszę, daj mi wody! Nie mam wody! Usłyszał odpowiedź. Mam tylko te wspaniałe krawaty. Będzie dla mnie miłe, aby ci jeden sprzedać. Nieszczęsny turysta wlókł swoje nogi dalej, gdy nagle zobaczył piękny hotel na horyzoncie. Wczołgał się do recepcji, i wzywał płaczącym głosem. Wody, proszę, daj mi wody. Przepraszam, panie, odpowiedział pracownik. Nie, przykro mi, ale nie. Nie obsługujemy nikogo bez krawata. Gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali przechodzących ludzi, z czym najbardziej kojarzy ci się Bóg? Nie ma wątpliwości, że najwięcej ludzi powie Bóg, to wszystkie zakazy, nakazy i ograniczenia. Bóg to wszystko to, co nie wolno. Innymi słowami można powiedzieć, Bóg to ten i Bóg to to wszystko, co mówi nie, nie, nie. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian rozdział pierwszy czytamy Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem, ile tylko obietnic bożych, w nim wszystkie są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze Amen, Bogu na chwałę. Niezwykłe, niesamowite, w Jezusie zmartwywstałem, Wszystko jest tak. Gdyby Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię, nie umarł, i nie zmartwychwstał, wszystko to, co kojarzy nam się z Bogiem, byłoby nie, nie, nie. Człowieku, wszystko jest zakazane. Człowieku, nic ci nie wolno. Nie dotykaj, bo święte. Nie zbliżaj się, bo jesteś brudny. Nie staraj się, bo jesteś już odrzucony. Bo nie zasługujesz. Bez zmartwychwstałego Jezusa i poza Jezusem wszystko jest nie, nie, nie. Ale w Jezusie zmartwychwstałym wszystko jest tak. Wszyscy dookoła odrzucają cię. Ale w Chrystusie zmartwychwstałym jest twoja akceptacja. Jezus cię przyjmuje i akceptuje. Takim jakim jesteś. Taką jaka jesteś. Życie Twoje jest beznadziejne, bez przyszłości. W Chrystusie Zmartwychwstałym jest błogosławieństwo i przyszłość dla Ciebie. Jesteś w chorobie i lekarze powiedzieli, że nie ma ratunku. Napisane jest, że Jezus wziął na siebie wszystkie choroby, również i Twoje. Bo w Jezusie Zmartwychwstałym wszystko jest tak, tak, tak. Biblia zawiera ponad tysiąc obietnic bożych. Jest bardzo, bardzo długa lista w Piśmie Świętym, która pokazuje, jak dużo człowiek otrzymuje od Pana Boga w Jezusie Chrystusie. Bo tak jak czytaliśmy, albowiem ile tylko obietnic bożych w Nim, w Jezusie, wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen, Bogu na chwałę. Jesteś negatywny, negatywna. Złe, czarne myśli zajmują twoją głowę. Widzisz, że wszystko jest przeciw tobie. Mamy dobrą wiadomość dla ciebie. W Jezusie Chrystusie wszystko jest pozytywne. W Jezusie wszystko jest optymistyczne. Bo w Jezusie Zmartwychwstałym wszystko jest tak. Zapraszamy! Również Ania i Józef Lupa. A co w dzisiejszej audycji?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 I'm Na niebie zamknij moje oczy, chwyć mocno za rękę. Emocjom. Nie stój na cienkim lodzie, ucz się na własnych błędach, zawsze o tym pamiętaj, że w każdej chwili, w każdej chwili jest piękno, nie daj się ponieść emocjom, nie stój na cienkim lodzie. Kup się na własnych błędach Zawsze o tym pamiętaj że W każdej chwili, w każdej chwili jest pies. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 23. Wieczorem tego samego dnia, gdy uczniowie dobrze zamknęli drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął wśród nich i tak ich pozdrowił. Pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Wówczas uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. Jeszcze raz ich pozdrowił, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Kogo uwolnicie od grzechów, będzie od nich wolny. Kogo nie uwolnicie, pozostanie w grzechach. Wiadomość o tym, że Jezus żyje, zaczęła rozchodzić się pomiędzy naśladowcami Jezusa. Na początku przyjmowano ją z powątpiewaniem, później z entuzjazmem. Nawet uczniowie nie wierzyli pierwszym doniesieniom o zmartwychwstaniu, a Tomasz domagał się dodatkowych dowodów. Jednak życie ludzi, którzy zostali skonfrontowani ze zmartwychwstałym Panem, ulegało radykalnej przemianie. Prawdę mówiąc, to samo przemieniające życie doświadczenie może być dziś twoim udziałem. Gdy słyszysz o tym, jakiej radykalnej przemiany doznali naśladowcy Jezusa, powinieneś zadać sobie pytanie, czy ja spotkałem się ze zmartwychwstałym Chrystusem? Czy On zmienił moje życie? Jezus Chrystus pozostał w grobie w dniu sabatu, a powstał z martwych pierwszego dnia tygodnia. Było przynajmniej pięć sytuacji, w których Jezus objawił się w trakcie pierwszego dnia tygodnia. Najpierw objawił się Maryi Magdalenie, później innym kobietom, kolejną osobą był Piotr, później ukazał się dwóm uczniom idącym do Emaus, na końcu ukazał się dziesięciu uczniom z wyjątkiem Tomasza. Następnej niedzieli, gdy uczniowie byli znowu razem i gdy był z nimi również Tomasz, Jezus objawił się im kolejny raz. Wydaje się, że od samego początku pierwsi wierzący zbierali się razem w niedzielny wieczór, Nazywano ten dzień Dniem Pańskim. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy kościół zbierał się pierwszego dnia tygodnia, aby wielbić Pana i wspominać Jego śmierć i zmartwychwstanie. W jaki sposób Jezus przemienił strach uczniów w odwagę? Przez jedną rzecz. On do nich przyszedł. Nie znamy miejsca, w którym przestraszeni uczniowie spotykali się za zamkniętymi drzwiami. Ale wiemy, że Jezus przyszedł do nich w swoim zmartwychwstałym ciele i był w stanie wejść do tego pokoju bez otwierania drzwi. To było rzeczywiste ciało. Uczniowie mogli je dotykać, a Jezus jadł z uczniami rybę. Ale było to odmienne ciało, gdyż nie było ograniczone tym, co my nazywamy prawami natury. Warto pamiętać, że uczniowie byli przestraszeni. Kobiety powiedziały uczniom, że Jezus jest żywy i dwaj uczniowie, idący do Emmaus, również donieśli pozostałym, co im się przydarzyło. Jest wielce prawdopodobne, że w tym czasie osobiście ukazał się również Piotrowi. To dlatego Jezus wypominał im niewiarę i nieczułość serca. Ale pierwsze słowa, jakie do nich skierował, były słowami tradycyjnego pozdrowienia. Shalom, pokój wam. Mógłby ich zganić za niewierność i tchórzostwo, jakich dopuścili się w poprzednim tygodniu. Ale tego nie zrobił. Bo to jest Pan, który nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Dziełem krzyża jest pokój. Ewangelia jest Ewangelią pokoju. Człowiek wypowiedział Bogu wojnę, ale Bóg ogłasza pokój tym, którzy uwierzą. Jezus nie tylko przyszedł do uczniów, ale On upewnił ich i uwolnił od wszelkiego zwątpienia. Jezus pokazał im swoje zranione ręce i bok, dając im dowody, że On jest prawdziwie ich mistrzem. Te rany były czymś więcej niż tylko znakami identyfikującymi. One były dowodami, że rzeczywiście cena za zbawienie człowieka została zapłacona i człowiek mógł mieć od teraz pokój z Bogiem. Podstawą tego pokoju jest osoba i dzieło, jakiego dokonał Jezus Chrystus. On za nas umarł. On powstał z grobu jako zwycięzca i teraz żyje dla nas. Kiedy Jezus zobaczył, że strach uczniów został zamieniony na radość, dał im zadanie. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Nie zapominajmy, że oprócz jedenastu uczniów były jeszcze inne osoby, między m.in. dwaj uczniowie z Podemaus. Te słowa nie są jakimiś oficjalnymi słowami polecenia dla Kościoła. Raczej to są słowa, które zlecają jego uczniom zadanie ewangelizowania świata. My, Jego naśladowcy, Jego uczniowie, mamy zająć Jego miejsce i zadanie w tym świecie. Jak Ty mnie posłałeś na świat, mówi Jezus, tak i ja ich posyłam na świat. Co za przywilej, ale i jak wielka odpowiedzialność. To musiało być niesamowitą zachętą i radością dla uczniów, że pomimo tego, że tak bardzo zawierli ich Pana, na tyle im wierzy, że jest gotów powierzyć im swoje słowa i swoje zadanie. Oni się Go wyparli, uciekli, ale teraz on wysyła ich, aby byli jego reprezentantami. Piotr, który zaprosił Pana trzy razy w nadchodzących dniach, będzie głosił Ewangelię tysiącom ludzi, z których wielu będzie pokutowało. błądzi. Kto czyta, nie błądzi. Kto czyta i przyjmuje Słowo Boże, na pewno nie błądzi. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 11, wiersz 25. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do Kościoła, pełnia Pogan. Pytanie, co byłoby z nami, Polakami, gdyby wszyscy Żydzi uwierzyli Ewangelii? Odpowiedzi szukamy w liście Apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 11, wiersz 28-31. do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 cztery pięć sześć trzy osiem osiem siedem kierunkowy siedem zero osiem lub pięć zero trzy zero sześć osiem pięć zero trzy zero sześć osiem albo dziewięć trzy jeden jeden cztery zero jeden dziewięć trzy jeden jeden cztery jeden Obydwa telefony. Numer kierunkowy 773. Zapraszam do telefonu. Ostatnio na przykład otrzymaliśmy list od mieszkańca Dobrego Miasta koło Olsztyna, Stanisława Baranowskiego, który opisuje wstrząsające koleje losu Henryka Zawadzkiego. Zainteresują one z pewnością mieszkańców naszego województwa, ponieważ jego rodzice wywodzili się z Kutna. Małżonkowie Estera i Franciszek Zawadcy na przełomie lat 1939 40 przybyli do Brześcia nad Bugiem. Z tego małżeństwa pozostał maleńki syn Henryk, kiedy podróż czynił bezskuteczne poszukiwania ojca przez radziecki Czerwony Krzyż. Autor listu Stanisław Baranowski pisze, że Henryka Zawadzkiego spotkał w lipcu bieżącego roku w czasie swego pobytu w Związku Radzieckim. Ciągle liczy on jeszcze na odnalezienie ojca bądź krewnych swych rodziców lub ich przyjaciół. Na własną rękę nie może podjąć tych poszukiwań, ponieważ nie zna języka polskiego. Dlatego też autor listu sądzi, że może być mu w tym pomocą nasza gazeta. Henryk Zawadzki Wręczył Stanisławowi Baranowskiemu odbitkę zdjęcia ze swoją matką, która być może przyczyni się do jej rozpoznania. Jeśli ktokolwiek mógłby pomóc Henrykowi Zawackiemu w odnalezieniu krewnych, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z zainteresowanym. A oto jego adres. No dobra, to. to e to przyszło, e, to artykuł pojawił się w gazecie, no iż to bol się było. Znaczycie, o, i kada pojawiło się to pismo. Wkrótce po opublikowaniu tego listu Dostał 16 wiadomości z całej Polski Ludzie pisali do tej jego Karelli Różni ludzie Przyszło także zaproszenie do Polski Od siostry pierwszej żony jego ojca Przyjechał tam ze swoim chłopcem Wtedy już miał dwunastoletniego syna Kiedy wyszli z wagonu Od razu Henryka poznała A przecież nie widziała go nigdy Tak był do matki To znaczy do Estery podobny Rozumiesz? Od razu go poznała Takie podobieństwo z, z, z, z wagony, ona razu uznała, kopię mama, kopię Estera. Понимаешь? Nie na razu uznała i z nim tam już, I zawieła go na ulicę, gdzie rodzicielski dom jego mamy był. Pokazała mu ulicę, gdzie był dom jego matki. Dobry dom z cegły. Wtedy jeszcze miał dwóch rodzonych braci swojego ojca, a ci jego wujkowie, kiedy zawitał do nich, nawet, jak mówił, herbaty mu nie nalali. Bardzo się przestraszyli, że się pojawił spadkobierca. Kiedy jego ojciec zmarł w Londynie, bracia otrzymali olbrzymie jego mienie. Wszystko, co posiadał w tych funtach, przyszło właśnie w tym czasie do nich, rozumiesz? Obawiali się więc, że przyjechał zabrać im te pieniądze. A on przywiózł tam, no wiesz, takie to były wtedy czasy, przywiózł pierścionki. Chciał je w Polsce sprzedać po lepszej cenie albo podarować. Oni te pierścionki od niego wzięli i nic nie podarowali. Sprzedali je w dodatku taniej niż w Rosji kupił. Ostatecznie zostawili go z niczym. A ta siostra żony, do której przyjechał, mówi Możesz wziąć sobie dom swojej matki. Przyjedziesz tu, pokażesz dokumenty i możesz przez sąd go sobie zabrać. No i to, co twoi wujkowie dostali, też możesz zabrać. A on na to, nie po to przyjechałem, żeby coś tutaj dzielić, ale żeby krewnych swoich zobaczyć. No i tak z tej Polski pojechał i na tym się skończyło. Zabrać sobie. No i on powiedział, ja nie chcę, ja nie przyjechał dzielić tutaj niczego. Dzielić, znaczy, i zabierać. Ja po prostu przyjechał powitać ze swoimi, znaczy, rodzinami. I tak on z Polski ujechał. I wszystko na tym zakryło To to, to. I on już uznał, że, znaczy, że ojciec umarł. W, w, w końcu dzięki temu listowi dowiedział się, że ojciec zmarł w Londynie w 1965 roku. On sam był z 40 roku. Miał już 24 lata. Ojca zaczął szukać w wieku 15 lat. I przez ten cały czas, gdzie tylko nie pisał, wszędzie nic. Nie nie tu, nie tu, nie okazuje się, że on w Londynie żył, że żył ojciec, i on go znał. I nie mógł go nikakwiek najcieć. Ja jeszcze znajdę, e, znaczy cie, buchy, gdzie passport... Zaraz Ci znajdę jeszcze ten paszport, Uwacej, którym się posługiwała w Iwacewiczach w czasie okupacji. O, to ta kopia. Z tym, że tu jest napisane pewnie nie Estera, tylko Esfir, ale to to samo. Esfir. Tak. No to i to już. Ester i Esfir. O, a tu przeczytaj to. Narodowość Polska, rzymsko-katolickie wyznanie? Przecież się ukrywali, nie mogli napisać, że judaizm. Tak, a tutaj patrz, z 16 roku, urodzona w Kutnie, ojciec Jakub, wydany w Iwacewiczach. I napisano gdzie to Iwacewicz powinno być napisane tutaj Tak i to wszystko było znalezione już po wojnie w słomianym dachu, tam gdzie ona mieszkała, świadectwo urodzenia, paszport, jak nowe gospodarze zmieniali dach, znaleźli jakiś worek i tam to było, świadectwo urodzenia, wszystkie dokumenty chłopca, a on już był u mojego teścia Morzejki, więc oni mu to przekazali. A właśnie, kiedy oni oddali tego chłopca Morzejca, to na drugi rok wszystko zaczęło im padać. I krowa, i byk, i świnie. I gospodyni pomyślała, że to kara za to, że oddali tego żydowskiego chłopca i że to Bóg ich ukarał. Pojechali więc do Morzejki prosić, żeby im oddał tego chłopca. Teść mówił, że po wojnie było trudniej chłopca schować niż w czasie wojny. WPNA, Oak Park, Chicago. A kiedy przyszli Sowieci, to chłopiec musiał iść do szkoły, a nie miał dokumentów. Wiadomo było tylko, że ma na imię Henryk. Poszedł więc ojciec do urzędu, żeby zapisać go na swoje imię. Może jako Henryk, no bo 7 lat i trzeba było iść do szkoły. A tam był ktoś nie z miejscowych i strasznie nie lubił Żydów. Żyda? Zadoptować? Nie ma mowy. Do domu dziecka z nim. Do domu dziecka dom nim. I przyjechało 18 osób, milicja z Ministerstwa Edukacji i jeszcze ktoś. Jedna kobieta przywioza mu cukierki i zabawki, a ojcu powiedziała, że zaraz z chłopcem porozmawiają i będzie tak, jak on powie. Jeśli namówią go, żeby z nimi pojechał, to pojedzie, a jeśli nie, to zostanie. Ojciec wtedy mówi, ja za niego życiem ryzykowałem cały ten czas, nie oddam go wam, róbcie co chcecie, możecie nawet mnie rozstrzelać, ale ja go nie oddam. Rozstrelywajcie na miejscu, no ja mojego nie dam. A ona go nie słucha. Dała małemu te wszystkie zabawki, cukierki i namawia go, żeby pojechał do domu dziecka. Mówiła, że tam wesoło jest dużo innych dzieci, a on tylko siedzi i milczy. A potem rzuca te zabawki i cukierki, cukierki i niczego nie wziął, chociaż pewnie nigdy takich nie jadł. Biegnie do teścia i mówi Tato, nie kupuj mi tych cukierków, będę same ziemniaki jadł, tylko nie oddawaj mnie im. Nie kupiaj mnie ni bulok, ni konfiet. Budu jeść jedną kartoszkę, tylko nie dawałem jej im. I... Powiedzieli, Henryka że i tak go i zabiorą, to, i z tym pojechali. Wkrótce potem znaleziono te dokumenty w dachu, o których mówiłem. I też zapisał go tak, jak tam było. Henryk Zawacki. To że tam rodzinę zawacki, generyk i wszystko, i on, że ojciec go zapisał tak, jak on jest, parametrykiem. Mimo tego ludzie naciskali na rodziców, by oddali to dziecko. Namawiali na niego nauczycieli i innych uczniów. Przezywali go półżydek, żeby, wiesz, sprowokować rodziców, coś, żeby coś złego powiedzieli do nauczycieli czy na władzę sowiecką. Dzieci go biły w szkole. Gdy wracał do domu, to cała szkoła, 30 uczniów, stawali przed bramą i krzyczeli, półżydek, półżydek. Wtedy matka wychodziła i mówiła, to znaczy mama Diny, mojej żony bo Morzyki pierwszą żonę zabili i on w 44. ożenił się drugi raz. No i ta mama wychodzi i mówi jakoś słabo krzyczycie, bo nie słychać was w tym końcu wsi. Kilka razy tak powiedziała i przestali. Gdy urósł, to już nie chcieli go zabrać, a w szkole nazywano go po prostu Żyd. Nie mógł wytrzymać i w końcu zapytał ojca, dlaczego go Żydem zwą. Draznili i on za to nie mógł to wszystko nie znał, spraślał, Papa, no mnie No Co? i opowiedzieliśmy mu w końcu, sprawę. jak trafił do Co naszej to rodziny. Kiedy że podrosł, stali wyjaśnić, kto ty tak, kój, ty popadł w naszą W Iwacewiczach Niemcy zrobili getto. Stały tam wieżyczki, wszystko otoczone murami z kolczastym drutem. Co jakiś czas Żydów tam rozstrzeliwano, bo zbyt dużo ich było. A takich jak Estera mieli rozstrzelać jako ostatnich, bo to była inteligencja, wiesz, lekarze, naukowcy, a Estera znała cztery języki i była tłumaczem. Czyli Żydzi zżyli się z żołnierzami niemieckimi. Cały czas przy niej pracowali, więc jak trzeba było rozstrzeliwać tych ostatnich, to wymieniano garnizony. Czyli Niemcy z Iwacewicze jechali na przykład do Kosowa i zabijali tych Żydów, z którymi powiązań żadnych nie mieli. I na odwrót. 30 km Kosowa, a naszych Iwacewickich wysyłali do Birozu teraz znała datę kaźni, nawet miejsce, 3,5 kilometra od jej domu. Ale przecież ona miała rocznego chłopczyka. Położyła go więc między dwoma poduszkami, jak zasnął, i nakryła kołdrą. Gdy Niemcy po nią przyszli, ona sama do nich wyszła, a chłopca nie zauważyli. Kiedy prowadzili ją przez wieś, cały czas krzyczała. Kto pokocha mojego Henryka, tego Pan Bóg nie zostawi. Kto ukocha mojego Henryka, tego Pan Bóg nie zostawi. Tak sobie później myślałem i wydało mi się to dziwne, że przecież Niemcy rozumieli Polski i mogli wywnioskować, że ona mówi o jakimś Henryku, czyli synku. A jednak nie zwrócili na to uwagi, tylko cały czas ją bili i poganiali, bo i tak szła ostatnia. No, ostatnia sama szła i krzyczała, wszyscy szli a ona krzyczała na всю tę tłumu. Bili. Mówiłam, Więc całe te Więc i te 3,5 kilometra ona szła i krzyczała do czasu, aż ją rozstrzelano. Km, i tak i, i, nie, nie A we to, to znaczyć jak to dzień je rozstrzelali. A tak się stało, że tego dnia teść długo robił piec i zatrzymał się w Iwacewiczach na noc u jakichś sąsiadów Estery. Nigdy jeszcze wtedy nie wiedział, co się stało. O piątej rano przyszła gospodyni domu, w którym mieszkała Estera i powiedziała o kolejnych rozstrzelaniach i że został tam malutki Henryk. A jej mąż nalega, żeby go oddać, oddać Niemcom. A gospodyni mówiła, że sama ma trójkę dzieci i nie może tego zrobić. Tak powiedziała i pobiegła sobie. Teść szybko się zebrał, dogonił ją i poprosił, żeby go zaprowadziła do tego mieszkania. A on przerażony siedział pod łóżkiem matki. Teść go woła, chodź tu i ręką macha. On od razu biegnie, obejmuje go za szyję tak mocno, że można wyczuć, jak się to jego małe serduszko boi. I wtedy ojciec opowiadał, że usłyszał głos niewiarygodnie mocny. Ratuj na śmierć skazany!”. Ja słyszę głos, no głos, ja jak silny grom. Spasaj obraczonych na śmierć. Patrzy, a ani gospodyni, ani jej mąż nic nie powiedzieli Po kilku sekundach raz jeszcze usłyszał ten głos Wtedy zrozumiał, że Bóg do niego przemawia Podszedł do tego Gryszy, męża gospodyni domu I powiedział mu, żeby się już nie bał, bo chłopca zabiera ze sobą Jak tylko to powiedział, przyjechali Niemcy po rzecz Estery Wtedy on z Henrykiem na ręku przez ogród z tylnego wyjścia Pobiegł przez płot i do tego domu, gdzie nocował No i myśli, co dalej robić znaczy, rozstajanie do domu 20 kilometrów. O, dnią, znaczy stało nią. Do domu 20 kilometrów, a już jest dzień. Wtedy przypomniał sobie, jak Mojżesza schowana w koszyku i jak przeżył. Poprosił u tych ludzi, u których nocował o jakiś wielki koszyk. Położył tam Henryka, przywiązał cały koszyk wielką chustą do bagażnika, a że ludzie wozili na rynek gęsi, kury i inne tam zwierzęta w taki sposób, więc nie rzucało się w oczy. No a to była sobota, kiedy wszyscy szli na rynek a miał przejechać przez cztery wioski. A rzecz jasna, każda była okupowana przez Niemców. Jedzie i cały czas się modli, żeby tylko nie zaczęli sprawdzać, żeby tylko Henryk nie zapłakał. I wymyślił, że jak go złapią, to powie, że sobie jechał i zobaczył, jak dziecko po drodze biegał bez żadnej opieki. Więc je ze sobą zabrał, no i nic nie wie na jego temat. Widzę, że bieżąc, płacze, nie ma nikogo, ani rodziceli, nikogo, ja zabrał. A czy ono, jak ja nie znaję. No że już i ten malczyk siedział, jak czuł się mu grozić śmierć. Chłopiec siedział cicho, jakby wiedział, że śmierć mu grozi. Przyjechał do swojej wsi, a tam też mieszkał ze swoją siostrą. No i do niej przywiózł Henryka. Mały zaczął płakać i wołać mamę. Jak się mówi po polsku, mama? Jak to, mama po polsku? Niech. Niech inaczej. mamusia, wot. Łow, Łow, mamusia po polsku. Chodzić. I pod odkrywam, i pod szukał jej pod stołem, pod łóżkiem wszystkim żal go było aż w końcu po jakimś czasie przyzwyczaił się i siostrę teścia już nazywał mamą a jak się ojciec ożenił to Henryk jego żonę nazywał ciocią a siostra pozostała mamą kiedy do ojca przyjeżdżali jacyś przyjaciele to nie mogli zrozumieć dlaczego jego syn a on wszystkim mówił, że to jego syn że do jego żony mówi ciocia a do jego siostry mama no i tłumaczył im a potem już cały rejon, nawet cała republika wiedziała o tym no już, dajmy rozkazywać, jak to jego pochodzenie. I tak już, pokażę, uznali. A potem, jak już uznali, to już nie to, że rajona, oblac, już ja znała i i Republika. Shaumajajka znaczy, e, gadycie, ewrejskie dziecko. Życie gadycie. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Kto uratuje mojego Henryka. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.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 ze względu na wasze dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na praojców przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz jednak z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Różne są głosy i różne są opinie na temat Żydów, ale czy te głosy i czy te opinie są zgodne z tym, co jest napisane o Żydach w Biblii? Czy te opinie są zgodne z planem Bożym, jaki Pan Bóg ma wobec Żydów? Na przykład istnieje pytanie, dlaczego Pan Bóg uczynił Żydów narodem wybranym? Czym Żydzi zasłużyli sobie, aby być narodem wybranym? Pismo Święte objaśnia to wyraźnie. Żydzi nie mieli i nie mają w tym żadnej zasługi. Pan Bóg wybrał ich z łacki i wybrał ich dlatego, że takie było Jego upodobanie. Gdy spotkasz parę małżeńską i zobaczysz bardzo przystojnego, atrakcyjnego męża i bardzo zwyczajną, nieatrakcyjną żonę, zapytaj tego mężczyznę. Dlaczego wybrałeś taką kobietę za żonę? Co ten mężczyzna odpowie? Jedną z jego odpowiedzi będzie. Wiem, co masz na myśli, ale ja ją wybrałem dla siebie. Pan Bóg nie wybrał Żydów dlatego, że byli bardzo atrakcyjni. Pan Bóg nie wybrał Żydów dlatego, że byli bardziej atrakcyjni od innych, ani dlatego, że byli lepsi, że byli na wyższym poziomie od innych. Pan Bóg wybrał ich z łaski i wybrał ich dlatego, że takie było Jego upodobanie. Pytaniem było, co byłoby z nami, Polakami, gdyby wszyscy Żydzi, Uwierzyli Ewangelii. Gdy czytamy Pismo Święte, odpowiedź jest bardzo wyraźna. Gdyby wszyscy Żydzi uwierzyli Ewangelii, wszyscy Polacy byliby potępieni i wszyscy znaleźliby swoje miejsce w jeziorze ognia. Przejdźmy przez to, co czytaliśmy przed chwilą. Co jest prawdą, gdy chodzi o Ewangelię, są oni, Żydzi, nieprzyjaciółmi Boga, ze względu na wasze dobro. Dlaczego oczy Żydów są zasłonięte i nie wierzą oni Ewangelii Jezusa Chrystusa? Ze względu na ciebie i na mnie, abyś ty i inni Polacy mieli szansę usłyszeć Ewangelię, uwierzyć Ewangelii, przyjąć zbawienie i otrzymać zbawienie i wejść do Królestwa Jezusa z łaski. Oczy Żydów są zasłonięte,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 My Polacy mamy dostęp do łaski Bożej i do miłosierdzia Bożego jeszcze i dzisiaj z powodu nieposłuszeństwa Żydów. Ale na tym wiadomość nie kończy się. Czytamy dalej. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami oni w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Popatrzmy na to bliżej. Poganie znaleźli łaskę z powodu nieposłuszeństwa Żydów. Jednocześnie Ewangelia Zbawienia przyszła do pogan przez Żydów. Zbawiciel Jezus przyszedł na ziemię przez rodzinę żydowską. Jego praojcem był Dawid. Jego matką była Żydówka, Maria. Wszyscy widzieli go jako Żyda. I on sam mówi, że przyszedł do Żydów. Apostołowie byli Żydami. Ewangelia, a więc nauka, przez przyjęcie której każdy człowiek może być zbawiony, pochodzi od Żydów. Jednocześnie poganie znaleźli łaskę z powodu nieposłuszeństwa Żydów. Gdy myślimy o Polakach, możemy powiedzieć Ewangelia przyszła do Polaków od Żydów i przez Żydów, a Polacy znaleźli łaskę z powodu nieposłuszeństwa Żydów. Teraz Polacy którzy usłyszeli Ewangelię, którzy znaleźli łaskę u Boga i doświadczyli zbawienia z powodu nieposłuszeństwa Żydów, mogą iść do Żydów, głosić Ewangelię Żydom, aby Żydzi usłyszeli Ewangelię i gdy przyjmą Ewangelię, Żydzi mogli również otrzymać zbawienie z łaski. Czy brzmi to trochę dziwnie?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 teraz i wieczności dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnych pytań i odpowiedzi Można słuchać audycji Wiara i Wolność zawsze i wszędzie, również w Polsce, przez internet na stronie wiara-i-wolność.pl W dalszym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność i w dalszym ciągu zapraszamy, abyście pozostali z nami, bo już yy, niedużo zostało do końca, około 30 minut dla tych, co się spieszą, a dla tych, co pragną, żeby audycja trwała jeszcze parę godzin, to możemy powiedzieć, niestety, jeszcze tylko około 30 minut. Tak czy inaczej, zapraszamy i dziękujemy Bogu za Was, że... Możemy głosić to wielkie imię Jezusa Chrystusa i dziękujemy za was, że słuchacie, bo nie ma lepszej wiadomości pod słońcem, jak to, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go szukają. Dzisiaj ze mną jest Ania i Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zbliżamy się do końca naszego tematu, który trwa od kilku miesięcy. A tym tematem jest porównywanie katechizmu z Pismem Świętym. Czytamy fragmenty z katechizmu na różne tematy i czytamy fragmenty z Pisma Świętego na te same tematy. Porównujemy i właśnie pozostawiamy Wam do sprawdzenia, czy te tematy się zgadzają, a jeśli się nie zgadzają, to dlaczego się nie zgadzają. Pozostało nam jeszcze prawdopodobnie dwie audycje. Pozostał nam jeszcze jeden temat, ale nie skończymy go prawdopodobnie w jednej audycji, dlatego będą dwie. Zacznijmy od wiersza z Katechizmu numer 958. Komunia ze zmarłymi, uznając w pełni tę wspólnotę całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a także modły za nich ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich stawiennictwo za nami. Dziękuję, Aniu. Komunia ze zmarłymi. Jest to wyrażenie bardzo wzniosłe, z tym, że bardzo jest wniosły kiedy bierzemy pod uwagę komunie żywych z żywymi, komunie wierzących ze sobą z Jezusem Chrystusem. Jest to bardzo dobry i ważny temat. Komunia ze zmarłymi jest poddana w katechizmie w cudzysłowie. To znaczy, że jest to jakby coś, co ktoś wymyślił, coś, Coś ktoś wymyślił i coś ktoś o, uznał, że można tak nazwać. I właśnie zastanowimy się dzisiaj, czy można to tak nazwać. Komunia ze zmarłymi. Jest inne określenie na komunię ze zmarłymi. Jakie jest to słowo? Okultyzm. Okultyzm jest właśnie komunią ze zmarłymi. Widzimy, że że żywi na, na ziemi mają jakiś związek ze zmarłymi, z, z ludźmi po śmierci, że mają jakiś kontakt, że mają jakąś społeczność, bo komunia w języku oryginalnym, jakbyśmy brali, jest to społeczność, jest to fizyczna społeczność, na przykład jedząc razem, jest to duchowa społeczność. A więc tutaj ten wiersz sugeruje, że Ludzie na ziemi mają jakąś społeczność, jakąś wspólnotę, jakby zasiadają do jakiegoś wspólnego stołu i mają ze sobą społeczność. Popatrzmy na to, a skorzystamy z Pisma Świętego, aby zobaczyć, co pisze na ten temat w kilku miejscach, ale zacznijmy od Księgi Kochleta albo inaczej Księgi Kaznodziei Salomona, rozdział 9, wiersze 5 i 6. Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą. Za płaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak także ich zazdrość, już dawno znikły i już nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem. Właśnie komunia ze zmarłymi, tak mówi katechizm. Pismo Święte mówi nie mają żadnego udziału, zmarli, nie mają już żadnego udziału z tym, co dzieje się na ziemi. Kolejny raz w naszych studiach, gdzie porównywujemy nauczanie katechizmu katolickiego i Pisma Świętego, widzimy sprzeczności. I notabene to jest nasz cel, aby wykazać, czy też pokazać, że te dwie księgi nie są ze sobą spójne. A to my decydujemy, na czym będziemy budowali nasze życie. Pan Jezus powiedział, że mądry jest ten, który słucha i wykonuje słowa Jego, słowa Boże. I absolutnie wierzymy w to, że jedynym autorytetem do nauczania, do korygowania jest Pismo Święte. I każda jedna księga, bez względu jakby nazywano ją świętą, jakie autorytety by pisały tę księgę, muszą być podporządkowane właśnie Pismu Świętemu. I tutaj Pismo Święte mówi nam, że zmarli ludzie, którzy umarli, nie mają żadnego udziału we wszystkim, co dzieje się pod słońcem, czyli nie mają żadnego udziału we, w życiu ludzi, którzy żyją jeszcze żyją na ziemi, czy też będą żyli na ziemi. To, to jest jeden z wersetów Pisma Świętego. Tych wersetów jest o wiele więcej, i sam Bóg wyraźnie zwraca się w swoim słowie, abyśmy nie zwracali się do zmarłych. I czytając Pismo Święte, jak również żyjąc, zdajemy sobie z tego sprawę, zresztą kiedy przypomnę sobie z mojego życia sprzed nawrócenia, Wszelkie tematy związane ze zmarłymi, z wywoływaniem zmarłych, z duchami i tak dalej były jakimiś takimi tematami, które powodowały dreszczyk emocji, gęsią skórkę i absolutnie tak, tak jak ja na przykład osobiście i całe to moje grono znajomych nie podważało tego, że, że zmarli żyją, że zmarli przychodzą do ludzi żyjących, że można rozmawiać z ludźmi zmarłymi i tak dalej, że to są duchy ludzi zmarłych, jednak ja osobiście w tamtym czasie również nie miałem zrozumienia i poznania i nie czytałem Pisma Świętego. I można powiedzieć, żyłem w takiej tradycji pod, podpartej nauczaniem Kościoła. Kościół natomiast naucza z katechizmu. I tutaj ten werset, który ja przeczytała, mówi, że Kościół, nauczając z katechizmu, popiera teorię, że można mieć relację z, lu z ludźmi zmarłymi. Natomiast Pismo Święte... Wręcz przeciwnie mówi, że zmarli ten werset, który przeczytaliśmy przed, Ania przeczytała przed chwilą z Koheleta, czyli z księgi Kaz kaznodziei Salomona mówi, że oni nie mają udziału żadnego. Natomiast są jeszcze inne wersety, WPNA Oak Park Chicago. Na przykład jest werset w pierwszej księdze Kronik jest opisana sytuacja w dziesiątym rozdziale w trzynastym wersecie, trzynasty i czternasty werset. Tak, zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana. Wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał, zapytywał również o wyrocznie wieszczkę, a nie pytał o wyrocznię Pana, więc pozbawił go życia. Władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego. Ten werset jest streszczeniem całej sytuacji, która zaistniała w życiu Saula. Saul poszedł do wieżki, aby zapytać się zmarłego Samuela o to, co z nim będzie. Czyli notabene poszedł po to, aby zwrócić się do zmarłego, do zmarłego Samuela. I co się stało? Jakie konsekwencje poniósł za to? Tutaj właśnie jest napisane, że zginął z powodu swojej niewierności. Poniósł śmierć. Dlaczego? Bo zwracał się do zmarłego, zamiast pytać się samego Boga. Widzimy, że tutaj już nie tylko jest mowa o tym, że zmarli nie mają żadnego udziału pod słońcem, ale jest, idziemy krok dalej i Słowo Boże mówi o tym, ten werset mówi nam o tym, że to jest nieposłuszeństwo wobec Boga. Bóg absolutnie zabronił zwracać się do zmarłych. Kiedy... Otworzymy piątą Księgę Mojżeszową. Jest to księga powtórzonego prawa, w osiemnastym rozdziale w dziesiątym do dwunastego wersetu jest opisane wiele praktyk, które Bóg zabronił. I jedną z tych praktyk, które Bóg zabronił i którą Bóg mówi, że jest obrzydliwością jest zwracanie się do zmarłych. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział osiemnasty wiersz 10 do 12. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiaszcz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Zwróćmy uwagę, że tutaj właśnie w tym krótkim wersecie jest opisana cała lista rzeczy, które Bóg nazywa obrzydliwością, i jedną z takich obrzydliwości jest zwracanie się do zmarłych, czy też wywoływanie duchów, wróżbiarstwo. Wróżdżbiarstwo, czyli to są media, które rzekomo mają, czy też są bardziej otwarci na świat duchowy i są otwarci, czy też są pośrednikami pomiędzy zmarłymi a żywymi. A Bóg jakiekolwiek praktyki tego typu nazywa obrzydliwością. Dlaczego tak jest? Pismo Święte mówi nam wyraźnie, zmarli nie mają udziału w tym życiu. W liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, w 27 wersecie jest napisane, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Człowiek raz umiera, a później staje przed żywym Bogiem, który który co, który osądza tego człowieka na podstawie, na podstawie jego uczynków. Ale teraz my, czy my mówimy o tym, że zbawienie jest przez uczynki? Absolutnie nie. My mówimy o tym, że zbawienie jest za darmo, z łaski, przez odkupienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Czyli przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego doskonałą śmierć, która jest w pełnym za uczynieniem za nasze grzechy. Natomiast z uczynków, których dokonujemy już jako zbawieni ludzie w Jezusie Chrystusie na tej podstawie. Także widzimy wyraźnie, że Pismo Święte naucza nas, abyśmy nie zwracali się do zmarłych. Wręcz komunia, czyli a samo to słowo określa jakąś wspólnotę, jakąś relację, jakąś zażyłość. Jest to absolutnie zabronione. W tym krótkim wersecie z katechizmu jest mowa również o wspólnotę całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. I w tym kontekście jest to określone ca całe mistyczne, jako zmarli i żywi. Natomiast Pismo Święte wyraźnie nas uczy, że ciało Jezusa Chrystusa to są wszyscy żyjący obecnie na całej kuli ziemskiej. To jest ciało, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To są ludzie żyjący, ludzie żywi, którzy swoje życie Oddali Jezusowi Chrystusowi, bo uwierzyli w miłość Jezusa Chrystusa, jaką On ma do nich. Uwierzyli w, w, w Jego miłość, w Jego łaskę, Jego zbawienie. Samo to słowo mistyczny Jezus to też jest nazwa czy termin, który wprowadza bardzo dużo ludzi w błąd, bo ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że to słowo nikt nigdy nie potrafił wytłumaczyć, żaden ksiądz tego nie potrafił wytłumaczyć, co to jest, Jezus mistyczny jest to po prostu słowo magiczne, które nie potrafi określić, jaki to rodzaj Jezusa jest ten Jezus mistyczny, a Pismo Święte bardzo wyraźnie nam pokazuje, jaki jest Jezus i kto jest ciałem Jezusa Chrystusa. Także tu nie trzeba żadnego mistycyzmu uprawiać, żeby znać Jezusa Chrystusa, jeśli się czyta Pismo Święte. Także widzimy, że to, że to jest dużo takich... O, Problemów i dlatego nie dziwimy się, że dużo ludzi ma właśnie z tym kłopoty i wprowadza w ich głowę tylko bałagan. Zrobimy teraz przerwę. Powracamy do naszej rozmowy, do dyskusji. Dzisiaj mówimy na temat zmarłych. Czy należy mieć kontakt ze zmarłymi? Czy jest możliwy kontakt ze zmarłymi? Czytamy to, co pisze katechizm i czytamy to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Ale spotkamy jedno miejsce w Piśmie Świętym, jest to, trzeba to użyć, to Piśmie Świętym w cudzysłowie w tym przypadku, który to werset czy wiersz jest używany na poparcie, że należy mieć kontakt ze zmarłymi? Jest to w Księdze Machabejskiej, w, księdze, w drugiej Księdze Machabejskiej, rozdział 12, wiersz 45. Więc chcemy zwrócić na to uwagę, jaki jest z tym problem znowu. Jeden problem to jest na pewno taki, że jak cokolwiek znajdujemy w Piśmie Świętym napisane tylko jeden raz a nie znajdujemy poparcia w dwóch, trzech, czterech, pięciu miejscach, przynajmniej dwóch następnych, to znaczy, że ktoś wyrwał coś, co jest niejasne, niezrozumiałe i nie ma poparcia gdzie indziej, to znaczy, że to jest nieprawda. Pismo Święte samo siebie objaśnia i jeśli znajdziesz jakiś wiersz, to musisz jeszcze znaleźć dwa, trzy miejsca co najmniej, żeby to samo mówiły na ten temat, to wtedy wiesz, że to jest prawda. A więc może Ania przeczyta teraz z tej drugiej księgi machabejskiej, rozdział 12, 44-45. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici z martwych staną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna, Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przepłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Tak dla wyjaśnienia, Kościół Rzymskokatolicki na poparcie tezy zwracania się do zmarłych, modlitwy za zmarłymi, właśnie cytuje werset z drugiej księgi machabejskiej z 12 rozdziału, 45 i 4 wersetu. Jednak ten werset, czy też może nie ten werset, jest wiele ksiąg, które przez samych Żydów nie były uznane jako księgi natchnione. Pan Jezus Chrystus, kiedy żył i był w, w, w, w czasie służby, wielokrotnie cytował Stary Testament. I wszystkie księgi Starego Testamentu Pan Jezus Chrystus zacytował, natomiast Pan Jezus nie cytował ksiąg tak zwanych apokryficznych, które zostały dodane w XVI wieku przez Kościół rzymskokatolicki. I zostały dodane z jakiego powodu? Kiedy nastąpiła reformacja, a głównym powodem reformacji były na przykład Odpusty, kiedy to Kościół sprzedawał odpusty i, i na tej podstawie się bogacił, a ludzie biedni, a żyjąc w nieświadomości, myśleli czy też żyli w oszukaństwie, że można sobie kupić zbawienie. Inną praktyką właśnie były modlitwy za zmarłych. To był sposób na osiągnięcie dużych dochodów. I właśnie te wszystkie praktyki bardzo poruszyły Marcina Lutra. Nie tylko Marcina Lutra, ale bardzo dużo katolików się sprzeciwiało i, i zginęło w związku z tym, że się sprzeciwiali. I na samym początku Marcin Luter wysunął tylko tezy, aby poddać wszystko zbadaniu i pod osąd Biblii. Ponieważ te wszystkie praktyki, które Kościół katolicki już przez wieki wprowadził, nie miały absolutnie żadnego biblijnego poparcia. Kościół katolicki w XVI wieku włączył księgi nienatchnione, tak zwane księgi apokryficzne, do kanonu ksiąg biblijnych. Dlatego też właśnie przed chwilą Ania przeczytała fragment z księgi machabejskiej, która jest jedną z ksiąg apokryficznych, które rzekomo potwierdzają praktykę modlitwy za zmarłych. Jest to siedem ksiąg, każdy ze słuchaczy może je znaleźć. Są one zamieszczone w Biblii Katolickiej, w Biblii Tysiąclecia, a są to księgi Tobiasza, Judyty, pierwsza księga Mahabejska, druga księga Mahabejska, księga Mądrości, księga Syracha i księga Barucha. Jednak tak jak już wcześniej powiedziałem, że Żydzi absolutnie odrzucili wszelkie księgi apokryficzne, jako księgi natchnione. Były to księgi żydowskie, w dużej części były to księgi historyczne, jednak przez Żydów były uznane tylko i wyłącznie jako księgi historyczne, nie jako księgi natchnione. I tak jak już wcześniej powiedziałem, że Pan Jezus ze wszystkich ksiąg, które zostały uznane przez Żydów jako księgi natchnione, czyli tak zwana Tora, Pan Jezus nie cytował ksiąg tak zwanych apokryficznych, które zostały dodane w XVI wieku przez Kościół rzymskokatolicki. Wszystkie księgi apokryficzne nie wchodzą i nigdy nie wchodziły w skład ksiąg uznanych jako księgi natchnione. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałeś, Tadeusz, że pismo musi potwierdzić co najmniej dwa razy. Jeżeli mówi w jednym miejscu, co najmniej w dwóch innych miejscach musi być potwierdzone to samo, czy też w bardzo podobny sposób, powiedziane dokładnie, bardzo klarownie. Jeżeli to jest tylko jedno miejsce, musimy to odrzucić. Natomiast nawet w jednym miejscu w Piśmie Świętym nie ma potwierdzenia, że należy modlić się za zmarłych. I teraz, kiedy czytamy Nowy Testament i pojmujemy i zaczynamy rozumieć cały Boży plan, plan zbawienia, ofiarę Jezusa na krzyżu, Jego wystarczalność tej ofiary, doskonałość tej ofiary, kiedy widzimy, jest to odkryte przed nami, że zbawienie człowieka jest nie na podstawie uczynków, ale tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wtedy nagle rozumiemy, na jakiej podstawie w całym Starym Testamencie mogłaby być, czy też wynikać jakimkolwiek miejscu nauka modlitwy za zmarłych. Przecież modlitwa za zmarłych w tym kontekście, w kontekście dzisiaj, kiedy patrzymy wstecz, i patrzymy na ofiarę Jezusa Chrystusa i na to, co On dokonał, to by tak naprawdę zaprzeczało właśnie tej ofierze i doskonałości Jezusa Chrystusa. Zresztą w 49. psalmie, kiedy psalmista napisał te słowa, Pan Jezus Chrystus przyszedł dopiero za ileś tam wieków, także psalmista nie mógł rozumieć tego, co Bóg zaplanował w Jezusie Chrystusie, ale on już wtedy rozumiał, natchniony przez Ducha Świętego, że człowiek nie może być odkupiony przez innego człowieka. Psalm 49, wiersze 8-10 do Przecież brat żadnym sposobem nie wykupi człowieka, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Psalmista mówi, że człowiek czy też brat żadnym sposobem nie wykupi drugiego człowieka, że tylko Syn Boży mógł przyjść Bóg w ciele i mógł zapłacić za mnie i za ciebie. Tylko On mógł mnie wykupić od wiecznej śmierci. I jakżeż wielką niedorzecznością jest wpajanie innym i nauczanie innych, że modlitwy za zmarłych, że msze za zmarłych i zmarłym pomogą. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie pomóc komukolwiek, ale teraz On pomoże tylko tym, którzy jeszcze za życia przyjdą do Niego i przyjmą ofiarę Jego, i przebaczenie od Niego jeszcze za życia, tutaj żyjąc, tak jak ja osobiście przyjąłem, jak Ania przyjęła, jak, jak Tadeusz, Ty przyjąłeś, jak każdy z nas indywidualnie musi przyjść do Jezusa i przyjąć przez wiarę Jego doskonałe dzieło zbawienia, Jego odkupienie, które dokonało się na krzyżu. Sprawa jest oczywista i sprawa jest prosta dla tych z nas, którzy czytają Pismo Święte. I tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie jest podkreślone, że nie należy oddawać chwały, nie należy zwracać się do ludzi, ani do zmarłych, ani do żywych. Inaczej, jak czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, tylko do Stwórcy, nigdy do stworzenia. Nieważne, czy to stworzenie jest żywe, czy to stworzenie jest umarłe. Nieważne, czy ten człowiek jest żywy, czy umarły. To jest stworzenie. Pan Bóg zabronił, Pan Bóg nie pozwala, Pan Bóg nie przyjmie, nie uzna, nie zgodzi się z tym, abyśmy oddawali chwałę, abyśmy ufali, wierzyli, składali naszą ufność w stworzeniu, ale jedynie w Stwórcy. Sprawa jest dosyć prosta. Jeśli umarli, kiedy jeszcze żyli, zaufali Jezusowi Chrystusowi, nie potrzebują Twojej modlitwy. Jeśli Ty, to póki żyjesz na ziemi, zaufasz Chrystusowi, nie potrzebujesz modlitwy zmarłych. Dlatego jest czas, żeby, żeby to skorygować. Jest jeszcze czas, bo jutro nie należy do nas i może być za późno. I dzisiaj jeszcze jest czas łaski, i dzisiaj jest czas, żeby to skorygować, żeby udać się do Stwórcy, a nie do Stworzenia we wszystkim. We wszystkim i z każdą sprawą, i z każdą modlitwą mamy się udać do Stwórcy. Czeka na nas, udowodnił to, uczynił wszystko i więcej. Uczynił, co człowiek mógłby kiedykolwiek się spodziewać, co dla nas uczynił Bóg w Jezusie. Dlatego najwyższy czas, żeby uznać to, co On uczynił, aby przyjąć to. Bo wtedy zacznie się nowe życie i nowa perspektywa i nowa wieczność. Życzymy wam tego, modlimy się za was i jeśli zaufacie Stwórcy, zaufacie Jezusowi, na pewno się nie zawiedziecie. I naszym życzeniem jest, aby właśnie to się stało. Dziękujemy Wam za Waszą uwagę i zapraszamy za tydzień. A dzisiaj dziękujemy również Ani Józefowi. Lupa. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Jeżeli Duch Święty przekonuje Cię, aby podjąć decyzję dzisiaj o życiu wiecznym, aby to uczynić teraz, uczyń to w prostych słowach modlitwy. Zapraszam Cię do modlitwy tam, gdzie jesteś i tak, jak jesteś. Módl się razem. Panie Jezu, na podstawie Twoich słów zapisanych w Piśmie Świętym, Wiem, że jestem grzesznikiem i że zasługuję na wieczne potępienie. Wierzę też, że właśnie dlatego Ty, Panie Jezu, przyszedłeś na ziemię, aby mnie od tego wyratować, aby mnie wybawić, aby mnie zbawić. Napisane jest, że każdy, kto ustami wyzna, że Jezus jest Panem i sercem uwierzy w to, że Bóg wskrzesił go z martwych, zbawiony będzie. Że będzie wybawiony od wiecznego potępienia i wiecznego cierpienia. Wyznaje Panie Jezu, że od dzisiaj tylko Ciebie czynię moim Panem. Tylko Ty jesteś moim Panem. I wierzę, że tylko dzięki Tobie i przez Ciebie otrzymuję życie wieczne i usprawiedliwienie ze wszystkich moich grzechów przed Bogiem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że to, co uczyniłeś na krzyżu jest wystarczające dla mojego życia wiecznego z Tobą. Weź, Panie, moje życie i zamień go tak, aby podobało się Bogu. Ufam i wierzę, że to uczynisz i dziękuję Ci za to. Amen Jeśli słowa tej modlitwy były szczerymi słowami Twojego serca otrzymujesz zbawienie i życie wieczne z Chrystusem według Bożego przyrzeczenia i według tego, co zapisane jest Bo w liście do Rzymian, rozdział 10, zapisane jest Powiada bowiem pismo, każdy kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I napisane jest również, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Chwała Panu za to, chwalmy Go i dziękujmy Mu za to, że Jego łaska jest wielka, że Jego łaska trwa jeszcze i dzisiaj.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 708 456 3887